No, szturmem zdobyła popularność w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach. Natomiast to jest też postać, która bardzo mocno ewoluowała. Nie wszyscy wiedzą, ale początki Deadpoola to lata 90. Konkretnie po raz pierwszy pojawił się w komiksie New Mutants w lutym 1991 roku i jego twórcami są Rob Liefeld oraz Fabian Nicieza. Deadpool powstał, czy został narysowany, zainspirowany. Pojawił się jako taki swoisty żart, taka parodia Deathstroke'a z DC. I na początku trochę tak funkcjonował, jako taki trochę komiksowy, przerysowany, no na początek to przeciwnik dla superbohaterów, później jako tak zwany antybohater, który stopniowo, stopniowo zdobywał popularność i tak jak wspominam, który bardzo mocno ewoluował. Tak na dobrą sprawę to wyobrażenie, które obecnie mamy o Deadpoolu, czyli tym takim wygadanym, brutalnym i przybijającym na każdym kroku czwartą ścianę najemniku, to, to jest coś, co można powiedzieć uformowało się obecnie, w, w ostatnich latach. No, Deadpool nie zawsze taki był, natomiast ja od razu tutaj bardzo ważny i bardzo istotny disclaimer. Nie chcę wchodzić w historię tej postaci, bo nie znam się na komiksach aż tak dobrze, a ewolucja komiksowej postaci na przestrzeni tych no już niedługo blisko 30 lat no To już jest naprawdę kawał historii komiksu i tutaj bym się musiał posiłkować wieloma źródłami i pewnie to jest temat na osobny długi podcast, a nie tylko króciutkie wprowadzenie. Ja bym się nie chciał zajmować tą historią i chciałbym przejść do, do tego, co... Obecnie serwuje nam Egmont w ramach Marvel Now. Egmont bardzo szybko sięgnął po Deadpool'a w ramach tego nowego Marvela i oczywiście było to związane z takim swoistym zapotrzebowaniem, ze swoistym hypem, jaki się wokół tej postaci zrobił. Nie bez znaczenia był też film, bo ten pierwszy numer Deadpool'a, czyli Martwi Prezydenci, pojawił się, jeżeli dobrze pamiętam, w lutym 2016 roku i zbiegał się z premierą firmu z Ryanem Reynoldsem, który pewnie kiedyś też na łamach konglomeratu sobie omówimy, i ten komiks od razu zyskał szaloną popularność. Te nakłady pierwszych dwóch albumów błyskawicznie się wyprzedały. No i, i to był taki najlepszy prognostyk, najlepsze potwierdzenie, jak szaloną popularność zyskał najemnik z niewyparzoną gębą, Merk with a Mouth, jak się o nim często mówi. Za serię, którą my możemy obecnie w Polsce czytać, odpowiadają Ryan Posen oraz Gary Duggan. I to są scenarzyści, którzy są stałymi scenarzystami. Zarysunki w komiksie Martwi Prezydenci odpowiada Tony Moore, którego możemy kojarzyć chociażby z pierwszych żywych trupów, lecz rysownicy będą się zmieniać. I tak w przypadku tomu drugiego, czyli Łowcy Dusz, za rysunki odpowiada Mike Hawthorne oraz Scott Koblish. To, co istotne w przypadku twórców, to to, że wydaje mi się, że tak naprawdę żaden z nich nie ma jakiegoś te, takiego statutu gwiazdy na tym komiksowym rynku i to są scenarzyści i twórcy, no raczej niszowi, raczej tacy wrobnicy. No, Brian Posen jest popularnym w Stanach amerykańskim komikiem i jest bardziej z tego znany niż ze swoich scenariuszy komiksowych. Natomiast tak jak wspomniałem, nie przeszkadza to temu duetowi scenarzystów tęże serię w ramach Marvel Now konsekwentnie realizować, bo obecnie, kiedy ja do Was nagrywam, mamy na horyzoncie już szósty tom przygód z Deadpoolem i cały czas ta seria oczywiście wychodzi. Ja sięgnąłem po martwych prezydentów no, trochę, żeby sprawdzić, o co jest tyle Zachodu, bo trochę może wstyd przyznać, ale ja o Deadpoolu oczywiście słyszałem, jak prawie wszyscy. Gdzieś tam miałem jakieś wyobrażenie na temat tej postaci, ale tak naprawdę nie czytałem żadnego komiksu z nim w roli głównej, Dla, dlatego będąc już po lekturze filmu, który... Ja uważam za film dobry w swojej klasie. Nie jest to może jakieś dzieło wybitne, tak jak zostało okrzyknięte przez niektórych, ale ja się bawiłem całkiem nieźle. Ale tak do końca nie wiedziałem tak naprawdę czego po tym komiksie oczekiwać. Czy dostanę mniej więcej to samo co w filmie, czyli dużo gadania, dużo brutalności i nisko latających dowcipów, czy, czy jednak będzie to wyglądało nieco inaczej. No i nie ukrywam, że tom Martwi Prezydenci to jest tom, który wydaje mi się, że na takie przetarcie szlaków z Deadpoolem, na poznanie tej postaci to nie jest zbyt dobry tom, to nie jest zbyt dobry album, to nie jest zbyt dobry komiks. I ja trochę no, gdzieś tam swój zapał do Deadpoola po tym, że komiks się stracił. Odpowiada za to tak naprawdę kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, jest w porządku. Tutaj w tym komiksie się dzieje bardzo dużo, te rysunki są dosyć komiksowe, ale też są pełne szczegółów. Dla mnie ta kreska jest ok, ona się sprawdza do tej konkretnej historii całkiem nieźle. Natomiast to, co jest jakimś tam lekkim problemem dla mnie, to jest scenariusz oraz tłumaczenie. Zacznę może od tego drugiego. O tłumaczeniu przy okazji Deadpool'a no, było dosyć głośno, dlatego że tłumacz Oskar Rogowski pokusił się w kilku miejscach o przełożenie dowcipów, które Deadpool serwuje bardzo mocno na język polski spolsztając, można powiedzieć czy wykorzystując jakieś odniesienia do polskiej popkultury, czy kultury takiej masowej zastępując po prostu ten dowcip oryginalny amerykański. No i to się spotkało z, ze sporą krytyką, z takim no powiedziałbym dosyć dużym szumem, jeżeli chodzi o te, te tytuły i ja to trochę rozumiem, dlatego że nie wiem oczywiście jak te żarty wyglądały w oryginale, ale momentami Deadpool od strony tego polskiego tłumaczenia to jest komiks, ja bym to powiedział, przefajnowany trochę, gdzie zaczyna to balansować na granicy pomiędzy czymś, co jest śmieszne, a stara się być śmieszne i czasami niestety to raczej przekracza już tą granicę i po prostu to dodatkowe spolszczenie tych niektórych żartów to zamiast powodować szerszy uśmiech, to budzi lekki taki no, uśmiech politowania w najlepszym wypadku. Natomiast to jest tylko jeden z problemów, jaki ja mam z tym komiksem, Dlatego, że martwi prezydenci rzucają czytelnika niezaznajomionego z historią Deadpoola, z tym jak te komiksy są pisane, jak ta postać jest pisana, na dosyć głęboką wodę. Dlatego, że tutaj dzieje się mnóstwo i to jest komiks, ja bym powiedział, dosyć hermetyczny. Dosyć hermetyczny na kilku poziomach. Po pierwsze... Cała akcja, cała przygoda, którą rozpoczynamy w tym albumie, skupia się wokół tego, że pewien nekromanta pracujący dla świetnie znanego fanom Marvela S.H.I.E.L.D., sprowadza na ziemię martwych amerykańskich prezydentów tak, żeby no, pomogli mu odnowić kraj, pomogli mu naprawić Stany Zjednoczone. No oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, sytuacja bardzo szybko wymyka się spod kontroli, martwi prezydenci zaczynają szaleć, chcąc sprowadzić można powiedzieć piekło i demony na ziemię, no a Shield no, nie mogąc sobie z tematem poradzić, decyduje się zaangażować Deadpoola, który ma sprzątnąć cały ten bałak. No i tworzy nam się bardzo szybko taka powiedziałbym intrygująca drużyna złożona z Deadpoola, złożona z przydzielonej mu agentki SHIELD, agentki Preston, złożonej z doktora Strange'a oraz widmowego Benjamina Franklina i ta cała wesoła gromadka próbuje sobie prowadzi, poradzić z zagrożeniem. I co mam na myśli mówiąc, że Deadpool to jest komiks dosyć hermetyczny na kilku poziomach. Po pierwsze, w tym albumie mamy, i patrząc, czy będąc już po lekturze też kolejnych tomów, to jest bardzo, że tak powiem, istotny aspekt w ogóle tej serii. To jest komiks bardzo mocno i bardzo głęboko zakorzeniony w całym Marvelowskim uniwersum. Tutaj na każdym kroku mamy odniesienia do innych postaci z Marvela. Tutaj pojawiają się inne postaci z komiksów Marvela. Akurat w Martwych Prezydentach ich jest w wyjątkowo mało, wydaje mi się, jak na standardy Deadpoola, ale już na przykład zaraz będę mówił o Łowcy Dusz, no to tam tych występów gościnnych to jest po prostu zatrzęsienie, zatrzęsienie. To jest tak, że czasem pojawiają się w tych komiksach postaci świetne znane, nie wiem, pokroju chociażby Spidermana, a czasem pojawiają się postaci, które no gdzieś tam fani kojarzą, ale może nie do końca są to postaci w Polsce znane. Jaką postacią chociażby wtedy, w lutym 2016 roku był chociażby Doktor Strange, no bo myślę, że o ile teraz wszyscy już się mają pewnie za mniejsze lub większość ekspertów i są mniej lub bardziej zaznajomieni z Doktorem Sztuk Magicznych, o tyle taki przeciętny zjadacz komiksów, no to gdzieś tam pewnie z Doktorem Strange, się zetknął, ale no raczej wiele o tej postaci nie wie. A tutaj jest bardzo dużo żartów, bardzo dużo odniesień, bardzo dużo humoru i sytuacyjnego, i słownego, opartego na tym właśnie, że Wade że Wilson odwołuje się po prostu do czegoś, co powinniśmy znać z innego komiksu, do historii jakiejś postaci i tak To powoduje, że dla czytelnika, który nie jest dobrze zaznajomiony z marvelowskim uniwersum, no wiele tych żartów będzie trafiało w pustkę i wiele rzeczy będzie po prostu nieczytelnych. Tutaj zresztą tłumacz i redakcja czasami próbuje nam zasygnalizować, czy próbuje odnieść gdzieś tam gdzie, do, do czego dana sytuacja się odnosi, ale to wiecie to, to nie zawsze jakby działa tak jak powinno. W tym konkretnym albumie czyli w Martwych Prezydentach drugi poziom hermetyczności to jest ilość żartów i odniesień do historii Stanów Zjednoczonych oraz do amerykańskiej kultury i popkultury. Bo tutaj z racji na to, że zaczynają nam szaleć amerykańscy prezydenci byli po Stanach Zjednoczonych no to tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju smaczków takich stricte politycznych. I jeżeli nie wiemy, kim był jakiś tam prezydent, to z oczywistych względów nie zrozumiemy, dlaczego na przykład Wade rzuca tutaj jakimś żarcikiem pod adresem tej konkretnej postaci. A też warto wspomnieć o tym, że oprócz te, takich prezydentów czy historycznych, takich no, pierwszych jak tam pokroju Lincolna czy Waszyngtona, czy oprócz tego rodzaju historycznych postaci, no mamy prezydentów też świeższych, jak chociażby Trumana, ale mamy też postaci, no, zupełnie dla mnie jako człowieka z historią Stanów Zjednoczonych niezbyt zaznajomionego, anonimowe. No i to powoduje, że też ten komiks się czyta niezbyt łatwo momentami. No i teraz, czy jest krwawo i czy jest zabawnie i czy mamy tutaj przebijanie czwartej ściany, tak jak to się zwykło w tej chwili Deadpoola identyfikować? No tak, wszystkie te elementy oczywiście są. Jest momentami krwawo, natomiast myślę, że ci, którzy jakby mają wyobrażenie Deadpoola, głównie po filmie z Reynoldsem, to jednak nie jest ten poziom krwawej jadki i wydaje mi się, że jednak humor stoi na nieco wyższym poziomie. Oczywiście tutaj momentami te są żarty niskich lotów i momentami, no czasem nawet często dosyć zdarzałem się jakieś żarty niskich lotów, no ale widać, że tutaj scenarzyści kombinowali, żeby to nie było wszystko pisane na jedno kopyto, że tych, tych żartów mamy po prostu bardzo dużo różnego rodzaju. Mówię, to są czasem graficzne, czasem sytuacyjne, czasem słowne no i też są na różnym poziomie niektóre są całkiem zabawne, inne są mniej zabawne inne w ogóle nie są zabawne no ogólnie ja naprawdę z tych wszystkich względów czy biorąc to wszystko o czym mówię pod uwagę ja po martwych prezydentach raczej uznałem że Deadpoola kolekcjonować nie będę przy czym o tyle ten wybór może się wydawać niektórym kontrowersyjny, że Deadpool pisany przez Posena i Dugana to jest komiks, który ciągnie jedną długą historię przez te wszystkie albumy. To teoretycznie są albumy, które można czytać jakoś tam indywidualnie czy w oderwaniu od siebie, ale myślę, że im dalej, tym mniej i i tak będziecie tracili dużo smaczków, dużo odniesień do wydarzeń z poprzednich tomów i mówię to ja jako człowiek, który tak jak wspominam po martwych prezydentach nie zamierzał kolekcjonować Deadpoola, złamał się przy trzecim tomie, czyli przy dobrym, złym Brzydkim, który to komiks miał bardzo, bardzo wysokie oceny, bardzo wysokie recenzje. Tamten komiks kupiłem, przeczytałem i faktycznie on mi się na tyle spodobał, że w którymś momencie no, dorobiłem się dzięki sprezentowaniu przez moją siostrę tego tomu drugiego. No i tak się zbierałem do niego długo, no bo tak jak wspomniałem, ten pierwszy to mnie kompletnie nie przekonywał. Ostatnio nadrobiłem łowce Dusz. No i ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że to jest już Deadpool zupełnie inny od tego pierwszego albumu. Deadpool, który zdecydowanie lepiej wchodzi takiemu czytelnikowi jak ja, czyli takiemu czytelnikowi niedzielnemu można powiedzieć. Po pierwsze tutaj klaruje nam się nieco inny pomysł na te poszczególne tomy serii bo patrząc już też po kolejnych tomach, jak tak trochę wybiegam z niektórymi rzeczami w przyszłość, ale myślę, że takimi dubletami ja postaram się te poszczególne tomy serii omawiać. Tutaj mamy po raz pierwszy coś takiego, że poznajemy historię, czy na otwarcie historii dostajemy wątek z przeszłości Deadpoola. Deadpoola z lat 70 czy 80 który zostaje najęty przez jakąś tam postać do wykonania oczywiście określonego zadania. Wszystko się sypie, no i później dostajemy kolejne tam 4 czy 5 zeszytów, które z jednej strony strony tworzą autonomiczną historię, ale tak na pewno sprawę bardzo szybko okazuje się, że tutaj wiele wydarzeń ma swój początek właśnie w tej przygodzie z przeszłości. No i Deadpool, Łowca Dusz, to już jest komiks według mnie dużo lepszy, dużo przystępniejszy od Martwych Prezydentów. Po pierwsze wydaje mi się, że jest zabawniejszy. Jest lepiej rozpisany, dlatego że teoretycznie tutaj żartów też jest całkiem sporo, natomiast one już nie strzelają tak jak karabin maszynowy, ale też z kolei te, które są jakoś bardziej do mnie trafiały. To po pierwsze. Po drugie, zatrzęsienie występów gościnnych. Tutaj naprawdę w tym komiksie tych odniesień i postaci do innych komiksów Marvela jest mnóstwo. I tutaj oczywiście podtrzymuję swoje wątpliwości co do hermetyczności tego, no bo tutaj jest naprawdę całe mnóstwo takich sytuacji, które... No, dla czytelnika, który kompletnie nie ma pojęcia jak sytuacja w Marvelu się prezentuje, no, będą zupełnie nieczytelne i żeby podać czy zilustrować Wam takimś jakimś przykładem, uwierzcie mi, to nie jest żaden spoiler, na drodze Deadpoola w którymś momencie pojawia się sam Spider-Man. No i w, mamy tutaj różnego rodzaju żarciki czy przekomarzenki się wejda z pająkiem i w którymś momencie pojawia się żart, który jest oparty na tym, że Spider-Man nie jest sobą. No i oczywiście dla każdego, kto status quo ówczesne Marvela kojarzy, no to, to będzie oczywiste odniesienie do tego, że Spider-Man nie jest sobą, bo w jego ciele urzęduje obecnie doktor Oktopus na skutek różnego rodzaju dziwnych okoliczności. Natomiast czytelnik, który tego nie wie, no nie do końca będzie łapał tak na dobrą sprawę sens całej, całej tej rozmowy. Natomiast zdecydowanie lepiej mi się ten komiks czytało, dlatego że tutaj historia też jest dużo lepsza, dużo ciekawsza. Zaczynamy w przyszłości, gdzie Deadpool zostaje najęty przez pewnego demona, aby pognębić Iron Mana, i już ta historia w, przesz w przeszłości jest całkiem zabawna, całkiem fajnie rozpisana i oczywiście całość odbija, zaczyna się odbijać Deadpoolowi czkawką w przyszłości, ponieważ demon, którego oczywiście Wayne przechytrzył w przyszłości, powraca mocno wkurzony i stawia przed nim sytuację czy propozycje nie do odrzucenia no i Deadpool musi działać na usługach istoty demonicznej, no i tutaj się dzieje naprawdę dużo, dużo różnych dziwacznych rzeczy. No to jest zdecydowanie jeden z tych komiksów, gdzie może się wydarzyć po prostu wszystko. Tutaj naprawdę mamy wścieczki do piekła, mamy rozmowy z demonami, mamy różnego rodzaju dziwne zabójstwa, występy gościnne, mnóstwo żartów, przybijanie czwartej ściany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to, co też tutaj już zaczyna być zdecydowanie bardziej widoczne, to widać, że twórcy nie są zainteresowani tylko i wyłącznie taką radosną rozwałką i radosnym dowcipkowaniem. W Łowcy Dusz zaczyna się coś, czego ja na przykład w Martwych Prezydentach nie widziałem, czyli pewna taka... No, powiedziałbym nawet dramatyczna historia Wade'a Wilsona, czy dramatyczna historia stojąca za Wade'em Wilsonem. Mały spoiler do pierwszego tomu, czyli ci, którzy jakby nie chcą nic wiedzieć na temat rozwiązań z martwych prezydentów, to proszeni są, żeby przewinąć o minutkę. W ramach tego głównego wątku poprzedni album kończy się tym, że do umysłu, czy do ciała Wade'a Wilsona zostaje przeniesiona agentka Preston, która została zabita przez bodajże Waszyngtona i jej dusza została przeniesiona do Deadpoola, tak żeby można było ją gdzieś tam spróbować o, ożywić. No i Deadpool w Łowcy Dusz to już jest postać taka rozdwojona, gdzie on cały czas dyskutuje z agentką Preston, a ona funkcjonuje w umysł myślę, Deadpoola. No i tu jest naprawdę całkiem sprawniej, całkiem ciekawiej, interesująco i pod kątem takim emocjonalnym i dramatycznym fajnie rozpisana ta historia, gdzie zaczynamy widzieć, że Wade Wilson to nie jest tylko taki po prostu wesołek, który zajmuje się gadaniem głupotek i zabijaniem ludzi, tylko że za nim stoi no dosyć mroczna historia, dosyć mroczny sekret, który no, zresztą w kolejnym komiksie będzie bardzo mocno eksplorowany. Także tak jak Martwych Prezydentów ja uważam za komiks co najwyżej średni, tak Łowca Dusz to już jest komiks o kilka klas wyżej w, mojej w moim prywatnym rankingu. On został wydany w czerwcu 2016 pierwotnie i także wyprzedał się po prostu na pniu, natomiast został dodrukowany przez Egmont, można go w tej chwili spokojnie kupić. No i ja bym powiedział tak, że jeżeli jesteście zainteresowani o co jest tyle hałasu z tym Deadpoolem, to ja bym Wam polecił kupić właśnie taki dublet, czy w zasadzie kupić pierwsze trzy tomy, można powiedzieć, tej serii, dlatego że już uprzedzając trochę fakty, uważam, że naprawdę dobry, zły, brzydki, czyli tom numer trzy to jest komiks rewelacyjny i, i naprawdę kapitalnie się to mi czytało i ta historia jest świetna i sprawdzić, jak Wam się to spodoba, dlatego że myślę, że pierwszy album to nie jest naprawdę dobry prognostyk do tego, czy, czy Was to zainteresuje, czy nie, bo, bo mówię tam jest wiele problemów takich, które wydaje mi się, że scenarzyści poprawili bardzo szybko już począwszy od drugiego tomu, a w trzecim no naprawdę wznieśli się już na wyżyny. Czy taki dobry poziom jest utrzymany to tego nie wiem, bo tak jak mówiłem, że nie zamierzam zbierać Deadpoola, tak no jednak się złamałem i uzupełniłem sobie teraz kolekcję o tom czwarty. Pewnie wkrótce go przeczytam i opowiem Wam zbiorczo o tomach 3-4. Na razie Ode mnie to by było na tyle. Tak jak wspomniałem, jeżeli jesteście zainteresowani o co tyle zachodu, warto sięgnąć i sprawdzić. Ja osobiście myślę, że polecam. To jest kawał całkiem niezłej rozrywki, kawał całkiem porządnego komiksu i wydaje mi się, że to nie powinien być dla Was czas stracony. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!